Przedstawiamy dalszy urywek naszego rozważania z listu do Rzymian z 11 rozdziału. Od wiersza 29 do końca rozdziału. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Po głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego,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 Jeszcze ten 28 wiersz. Widzimy, że tutaj jest wybranie i umiłowanie ze względu na praojców. Żebyśmy to podkreślali, że to jest ta Boża strona. Bóg ich ma jako tych wybranych i umiłowanych ze względu na Abrahama i wszystkich tych patriarchów. Ale to Nie pomaga nikomu do tego, żeby wejść do nieba. Można mieć wiele tytułów, a jednak Boga ona nic nie znaczą. Można być z wielkiego pokolenia, ale ono nic nie znaczy właśnie i nie daje nic do zbawienia. Tylko Ewangelia, dobra nowina powoduje, że człowiek jest uratowany. I ten następny wiersz, który nam mówi, nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. I tutaj właśnie tym darem i powołaniem Bożym jest sam Jezus Chrystus, bo Bóg darował swego własnego Syna, aby każdy, kto węgierzy nie zginął, ale miał żywo wieczny I można się minąć z Ewangelią i można myśleć, że też jak żeśmy dzisiaj w modlitwie słyszeli wielu jest wiele jest dzieci w rodzinach wierzących którzy myślą, że samochodzenie i czytanie Biblii wystarcza, ale wiemy, że każdy musi się nawrócić każdy musi uznać swój własny grzech każdy musi to zrobić i tak samo Żydzi, oni myśleli, że przez samo urodzenie i przez samo to że byli blisko Słowa Bożego. Myśleli, że już mają wszystko, ale się bardzo mocno pomylili, dlatego, że właśnie ten dar Boży, który z nieba stąpił, odrzucili. Nie bądźmy do nich podobni, bo Bóg ich znowu powoła do siebie i to objawi wnet, kiedy właśnie wszyscy, którzy są spogan, cały Kościół zostanie zabrany do nieba, to wtedy Bóg otworzy znowu swoje ręce dla nich i serce. On ma je otwarte, ale oni jeszcze są, yy, jeszcze są zatwardziali. Widzimy, że tak nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bóg jak chce, tak czyni i któż może z nas powiedzieć, że coś źle он учити że jeśli jakiś Żyd by to czytał, to byłby bardzo szczęśliwy z tego powodu, hmm. dlatego że pomimo obecnego stanu Żydowstwa mógłby powiedzieć, a jednak Bóg o nas nie zapomni. I tak rzeczywiście, jak kiedyś wybrał Abrahama i jego potomków, to nie przekreślił nie zapomniał, ale z powrotem Zajmie się nimi i Jego obietnice po prostu nie poszły na daremno, nie zostały cofnięte. Oni znowu będą przeżywać radość bycia blisko swego Boga. I teraz apostoł podsumowuje to, co wcześniej mówił od 30 wersetu, wyrażając to w ten sposób, że kiedyś my byliśmy nieposłuszni, a teraz dostąpiliśmy miłosierdzia. Tak samo teraz Żydzi są nieposłuszni, a w przyszłości dostąpią miłosierdzia. Czyli tak jak Bóg okazał łaskę dla niewierzących pogań, Tak i w przyszłości okaże łaskę dla niewierzących Żydów. Dla nas to myślę, że jest coś takiego, co czytamy o tym, ale tak naprawdę to do nas tak do końca nie dociera, bo jak można kierować pokoleniami czy narodami na przestrzeni tysięcy lat, to jest ponad nasze zrozumienie ale np. Na naszymi dziećmi, starszym i młodszym, jesteśmy w stanie ty poczekaj, ty idź, puść Jego najpierw, to jest zrozumiałe. I Bóg tak kieruje właśnie całymi pokoleniami ludzi. Dla Niego jest to zupełnie tak samo naturalne, jak dla nas kierowanie naszymi małymi dziećmi. I tak właśnie my kiedyś nieposłuszni, teraz Bóg okazał łaskę, Żydzi teraz nieposłuszni, w przyszłości, im Bóg okaże łaskę. Ten wiersz 31 zauważyłem, że jest troszeczkę tak bardziej zrozumiale wyrażony w tłumaczeniu Zaremby i chciałem to przeczytać. 11 rozdział 31 wiersz. Może 30 i 31 przeczytam. Bo jak niegdyś Wy byliście nieposłuszni Bogu, a teraz z powodu ich nieposłuszeństwa Dostąpiliście miłosierdzia. Tak teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni po to, aby z kolei oni go dostąpili. Ono jest napisane i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Tak jakby trochę ten czas przyszły tutaj był niewidoczny. Jakby, jakby to się działo już teraz. Wiemy, że to jest sprawa, która nastąpi po zabraniu Kościoła czyli nas bieżących do nieba. A więc widzimy ten przedziwny dla nas plan Boży i to, że On tego tak dokładnie pilnuje i możemy być pewni, tak jak sprawił, że poganie się nawrócili, tak również sprawi, że i Żydzi w właściwym czasie w wielkiej liczbie przyjdą do wiary. miałem też i to jeszcze do tego dopowiedzieć, co miałem na myśli. Efezjan, drugi rozdział, czwarty wiersz. Jest powiedziane, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił nas wraz z Chrystusem. Efezjan 2, 4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Chodzi o to, że jeśli Bóg okazuje, czy okazał miłosierdzie dla nas, w przyszłości okaże miłosierdzie znowu, Dla y, tysięcy czy milionów ludzi y, To znaczy, że On jest bardzo bogaty w miłosierdzie y, Być miłosiernym y, to znaczy zamiast wymierzyć karę Dać nagrodę To znaczy bardzo hojnie obdarować y, Kiedy to jest w ogóle nie zasłużone y, Dlatego y, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie To tak jak darowanie życia wiecznego temu złoczyńcy na krzyżu. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Mamy do czynienia z takim Bogiem, który bardzo chętnie i szybko się lituje. I dlatego też dzieje tego świata widzimy, naznaczone są tym, jak Bóg pokazuje miłosierdzie. Czytamy to w trenach. Bardzo smutna księga kiedy ten prorok płacze nad wzburzonym miastem, ale w pewnym momencie mówi niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustali. 30 wiersz nam mówi taką rzecz, która już miała miejsce. Teraz już yy, yy, praktycznie oczekujemy sytuacji, który, kiedy właśnie będzie odwrotność tego. Bo jak i wy byliście nieposłuszni Bogu, niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Teraz Można by powiedzieć, że e, znaczy oczywiście e, mówię dlatego, że Kościół już e, swoje świadectwo ma coraz słabsze i nie, nie ma nawróceń w e, wielkiej ilości e, są prześladowania, ale a tu gdzie żeby wiedzieć, e, Ewangelia powinna się rozchodzić w Europie to widzimy wielkie odstępstwo i wielkie nieposłuszeństwo właśnie Słowu Bożemu i lekceważenie tego Słowa. I tym samym Bóg jeszcze jest miłosierny, ale wiemy, że skończy się ten czas i faktycznie ten wiersz, który tu jest zapisany przez apostoła Pawła wtedy, kiedy on to pisał, to wielu wierzących, nawracało się i wielu wierzących przyjmowało z pogan wiarę w Chrystusa Jezusa i to on szedł z miasta do miasta i zakładał zbory i nawet i tylko samo przebywanie tam trzy dni na przykład tak jak czynnie, trzy tygodnie w Tesalonitkach, gdzie później napisał do nich list i oni już trwali albo w Berei gdzie wiemy, że był bardzo krótko i e, widać było posłuszeństwo tych wierzących i oni wierzyli i nawracali się i z całego serca e, byli posłuszni Bogu i to miłosierdzie Boże e, było dla nich wielkie, a Żydzi byli bardzo temu wszystkiemu przeciwni. Teraz widzimy, że sytuacja już jest ku końcowi. E, wypełnia się wiersz 25 ostatnie zdanie gdy poganie w pełni wejdą ta liczba będzie już niedługo dopełniona i tym samym jeśli ktoś myśli, że wszystko będzie tak trwało jak teraz jest to nie będzie tak i przykład Żydów którzy wtedy tak bardzo sprzeciwili się Bogu że do tego stopnia, że aż ukrzyżowali swojego własnego Zbawiciela i Pana i Mesjasza, tak teraz właśnie yy, Kościół Chrystusa Jezusa, ten szczególnie odstępczy Kościół, ten, który yy, żeśmy też mieli raz czytane z objawienia z 18 rozdziału, on właśnie coraz bardziej stacza się w dół i nie myśli o tym, co w górze, i nic nie ma wspólnego z Chrystusem Jezusem ukrzyżowanym na Golgocie i tym samym Bóg odrzuci tych, którzy nazywają się tym wspaniałym imieniem chrześcijaństwo albo chrześcijanin i y, nie zmiłuje się nad nimi dlatego y, przykład ten, który był wtedy, że Żydzi którzy pogardzili tą wielką łaską Bożą i odrzucili Zbawiciela. Bóg, widzimy, nie miał dla nich nic lepszego do zaoferowania, jak tylko właśnie zburzenie Jerozolimy i całkowite rozproszenie ich po całym świecie. Ale y, teraz dla y, tego odstępszego chrześcijaństwa będzie jeszcze gorszy stan, dlatego, że Wszystkich ich, to żeśmy też czytali raz z objawienia z trzeciego rozdziału, wrzucę w ucisk gielki i już nie będzie dla nich łaski. Wtedy dla Żydów jeszcze mogli się nawrócić, ale tutaj taki człowiek, który pogardzi łaską Bożą, po zabraniu Kościoła już nie będzie miał możliwości się nawrócić. Złożę sobie psalm 89 i tam jest takie dwa, takie, dwa takie tam jest wiele takich wierszy, które mówią właśnie jak o ten temat 29 wiersza to rozważamy i tam przykład 35 wiersz. 34. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej. Nie naruszę przymierza mego i nie zmieniam słowa ust moich. A raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Jak czytamy takie słowa, to, to nas yy, daje na taką, że rzeczywiście Bóg, jak coś powie już, to nie zmieni tego słowa i możemy się tego uchwycić No i się tego trzymać po prostu, że to jest coś bardzo wielkiego człowiek, my to swoje słowo nieraz no, cofniemy, zmienimy bo nas coś też kosztuje albo jak coś już powie to nie cofnie tego słowa jak obiecał, że dał, syna, to dał i teraz właśnie jak ten czas łaski jest, to ten czas czas łaski jest, nie wiemy dokąd on jest i nikt też nie wie i to nie jest tak, że nawrócę się jutro tylko dzisiaj jest ten czas i mamy to dzisiaj przyjąć, bo to, to słowa się, się, się o ona chodzi do nas to, aby to dzisiaj z tego daru skorzystać bo jutro ten dar już może być dla nas po prostu można mieć nieosiągalny już Już go nie będzie po prostu, bo ten czas się skończy. Czas łaski, a to Biblia tego nie mówi, kiedy się skończy. Przyjdzie Pan Jezus, zabierze swoich i już nie będzie możliwości nawrócenia się. A dzisiaj możemy przyznać od swoich grzechów i nie zlekać z tym, nie odkładać tego do jutra. Bo to wiedzmy taką rzecz, że yy, tym kłamcom, który oskarża Boga, to cały czas jest szatan. I kto za nim idzie i mówi, że Bóg źle czy nie jest niesprawiedliwy, to, to jest tylko, można powiedzieć, powtarzanie słów za szatanem, przeciwko Bogu, który od początku szatan tam powiedział do Adama i Ewy, że na pewno nie umrzecie. to jest I kiedy my się tak upieramy przez swoich grzechach, na przykład nie chcemy się dać złamać Bogu i to tak samo, po prostu tylko Powtarzamy po prostu zaszatane to kłamstwo, oskarżając Boga, a zamiast się po prostu przyznać do swoich grzechów, wyznać mu je i być zbawionym, skorzystać z tego czasu łaski, z tego daru, który jest dany tylko raz, ale, ale, ale dar go Bóg, bo, bo wystarczyło po prostu, żeby Pan Jezus raz umarł za nas, oddał to życie i kto dzisiaj z niego skorzysta, będzie zbawiony będzie uratowany, nie pójdzie do piekła. A kto to jest, Nie, nie skorzysta z tego, niestety będzie musiał być na całe jakieś piekle i nie wyjdzie człowiek już stamtąd nigdy, kiedy tam pójdzie. I nie będzie odwrotu. Wieczny ogień. Tak jak właśnie dla tego naszego ciała tu na ziemi ten ogień jest, jak się coś pali czy ognisko, jakie to jest wielki żar. Tak dla naszej duszy taki będzie to ogień, palił i palił i palił i końca nie będzie. Także kto nie skorzystał, niech to jeszcze dzisiaj skorzysta, wyzna mu swoje grzechy przed Bogiem, a nic nie straci, tylko zyska. Bo jeśli ktoś chce się upierać wciąż przy swoich grzechach, to mówię, to jest tylko powtarzanie tego kłamstwa po prostu przeciwko Bogu za szatanem i oskarżaniem Boga, że Bóg jest niesprawiedliwy, czy a czemu tak, a czemu tak. Albo kiedy człowiek się nawróci, to już wszystko jest dobrze już wtedy. Nie oskarża Boga, ale rzeczywiście przyznaje Bogu tę rację. Dary i powołanie Boże są nieodwołalne i możemy to zobaczyć m.in. w 1 Samuela 15, 29. gdzie wyraźnie właśnie o Bogu to jest powiedziane jako również już prawda znana w Starym Testamencie. Pierwsza Samuela 15:29. O doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. Czyli to co szczególnie Marcin powiedział, że tym się Bóg od nas między innymi różni, że nie jest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 Jest sztywna zasada, taka, którą również mamy w Hebrajczyków pokazaną. To jest list do Hebrajczyków, 12 rozdział, ósmy werset. Wiemy, że Hebrajczycy, Żydzi są nazwani synami. Z Egiptu wezwałem syna innego, jest to odniesione zarówno do naszego Pana, jak i do Izraela jako narodu i tutaj 12.8 mówi, że a jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I właśnie jako naród Izrael jest przez Boga tutaj poddany różnym doświadczeniom. I to jest widoczne. To słowo teraz, jeśli chodzi o 31 werset, taki oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili, to drugie teraz faktycznie nie występuje w wielu przekładach. Nie ma go w współcześnionej Biblii gdańskiej, brzeskiej, gdańskiej oryginalnej. Nie ma jej w Darbym i w wielu miejscach. Natomiast y, dlaczego ono czasami jest dodawane? Dlatego, że tutaj fakt jest taki, że Paweł, apostoł, przecież był Izraelitą, a już dostąpił miłosierdzia teraz. Musimy y, pamiętać o tym, że ogólnie czas łaski obejmuje wszystkich bez znaczenia, czy są z Żydów, czy z Żydów. I tutaj też Rzymian już kilka razy na to zwracaliśmy uwagę. Natomiast dyspensacyjnie patrząc, faktycznie Izrael jako naród później dopiero będzie przywrócony. Więc tutaj nie ma y, takiego sztywnego y, przeciwwskazania przeciwko temu słowu teraz, choć oczywiście ono nie występuje w wielu przekładach i to y, też trzeba o tym pamiętać. Y, jeśli y, weźmiemy y, takie nasze y, patrzenie na historię kościoła, to musimy być świadomi tego, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie policzyć dzisiaj wierzących i mamy w drugim Tymoteusza 2.19 dwa Tymoteusza 2.19 wyraźnie powiedziane Pan zna tych, którzy są Jego. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I fakt jest faktem, że jeśli patrzymy na statystyki, to nigdy nie było tylu chrześcijan, którzy mają w nauce głoszenie narodzenia na nowo, i zbawienia z łaski. Były przez całe wieki różne grupy, które wkładły nacisk na zbawienie z uczynków, nazywając się chrześcijańskimi. I kiedyś takie miałem, taką miałem rozmowę z jednym wierzącym, który z wielką pogardą się o Czechach wypowiadał, że Czesi to tacy bezbożnicy i Polacy to tacy wierzący i że to widać na każdym aspekcie. No i yy, sprawdziłem, ilu tam jest wierzących ewangelicznie, czyli takich, którzy uważają, że trzeba się narodzić na nowo, yy, żeby wejść do nieba. A ilu jest u nas? U nas w Polsce jest 0,15%. Tam jest 0,6%. Cztery razy więcej. Oczywiście cała masa tych niewierzących jest bardziej twarda, nie przyjmują ulotek, nie przyjmują traktatów, nie chcą słowa Jezus słuchać, ale w niebie nie będzie ten, kto łagodniej reaguje na imię Jezus. Tam będzie ten, kto się narodził na nowo. I więc może się okazać, że ze wstydem będziemy musieli w niebie stwierdzić, że Czechów jest więcej w niebie niż Polaków, mimo że my jesteśmy takim dumnym, religijnym, chrześcijańskim, katolickim narodem. I jeszcze tutaj odnośnie tego pesymizmu, to widzimy, że już Paweł był pesymistą. Jeśli chodzi o II Tymoteusza 4,16, on mówi bardzo smutne słowa. Pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Wszyscy go opuścili. Co z tego, że tam powstawały różnego rodzaju... Aktywne wspólnoty, gdy przyszło co do czego, to nikogo z nim nie było. No i to też jest przecież wcale niewesoła sytuacja. I on to zresztą zapowiadał, dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset i następne.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 Niestety upadek zgromadzenia już się zaczął dosyć szybko. Już po odejściu Pawła te procesy gnilne nastąpiły. Powstało pełno różnego rodzaju deklarujących wyznawców, którzy nie byli narodzeni na nowo. I jak pamiętamy z historii Izraela, Faraon zaczął prześladować lud Izraela. Kiedy? Kiedy padło zdanie, bo są liczni. I tak samo właśnie teraz, jak się patrzy na te statystyki dotyczące chrześcijan, to y, jest nawet taka y, zasada, że jeśli jest jakiegoś zjawiska mało, to się z niego śmieją jako oryginalnego. Jeśli jest go trochę więcej, to go lekceważą, ignorują, a jak już jest go zauważalnie, to zaczynają walczyć. I na przykład y, czytałem, że w Chinach jest 100 milionów ludzi, Wierzących w sposób taki, że wyznają, że bez narodzenia na nowo nie dostaną się do nieba i że wyznają, że narodzenie na nowo jest konieczne, żeby dostać się do nieba. Nie z uczynków, lecz z łaski, tak jak uczy Biblia. Chiny mają może miliard pięćset, czyli to jest prawie 8% całego wielkiego narodu. Oczywiście tam wśród nich też będą różnego rodzaju osoby naprawdę nawrócone i te, które tylko tę naukę wyznają. Ale statystycznie rzecz biorąc, nigdy nie było tylu, którzy znali Ewangelię według tego, co Słowo Boże uczy. Oczywiście to nie są wszystko osoby, które wierzą w 100% tak jak Biblia, ale zawsze jest tak, że my widzimy tak jak zwierciadle. I najważniejsze jest to, czy On uwierzył w Pana Jezusa i czy ma pewność życia wiecznego. Jeśli on ma pewność życia wiecznego, no to już choćby inne rzeczy miał trochę powykrzywiane, czy źle zrozumiane i tak będzie w niebie. To jest nasz brat w Chrystusie i spotkamy go w niebie. Więc tutaj myślę, że tak jak Dawid został ukarany za to, że liczył lud, to i my powinniśmy tą lekcję wziąć sobie do serca i nie liczyć ludu Bożego, zostawić to Panu. 119. No, oh. wrzek kup podnieść się w zdrów nie wąduje mm. jest wiara tej wąskiej ścieżek wszystko jest uzweka na ten dziś on dajebie do Boga ciebie na świętku podnieś się w strach co podaje cieszo z radościę ty bierz, to żywot wiecznego jest przyjdzie cisza was Дякую за